Ewangelia Świętego Marka, rozdział trzynasty. A gdy on wychodził z kościoła, rzekł mu jeden z uczniów jego, nauczycielu, patrzy jakie to kamienie i jakie budowania. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, widzisz te wielkie budowania? Nie będzie zostawiony kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. A gdy siedział na górze Oliwnej przeciwko kościołowi, pytali go osobno Piotr i Jakub i Jan i Andrzej. Powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak, kiedy się to wszystko pełnić będzie. A Jezus odpowiadając im, począł mówić. Patrzcież, aby was kto nie zwiódł. Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem mojem, mówiąc, jam jest Chrystus a wiele ich zwiodą. Gdy tedy usłyszycie wojny i wieści o wojnach, nie trwóżcież sobą, boć to musi być. Ale jeszcze nie tu jest koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi i będą głody i zamieszania, a toć początki boleści. Lecz wystrzeszcie samych siebie, boć was podawać będą przed rady i do zgromadzenia i będą was bić, a przed starostami i królmi dla mnie stawać będziecie na świadectwo przeciwko nim. Ale u wszystkich narodów musi być przedtem kazana Ewangelia, a gdy was powiodą wydawając... Nie troszczcie się przed czasem, co byście mówić mieli, ani o tem myślcie, ale co wam będzie dano onejże godziny, to mówcie. Albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Święty. I wyda brat brata na śmierć, a ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą je zabijać a będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. Gdy tedy ujrzycie one obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą od Daniela, proroka, stojącą, gdzie stać nie miała, kto czyta, niechaj uważa, tedy ci, którzy będą w ludzkiej ziemi, niech uciekają na góry. A kto będzie na dachu, Niech nie zstępuje do domu, ani wchodzi, aby co wziął z domu swego. A kto będzie na roli, niech się nie wraca nazad, aby wziął szatę swoje. Lecz biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni. Przetoż módlcie się, aby uciekanie wasze nie było w zimie albowiem będą te dni takim uciśnieniem jakiego nie było od początku stworzenia które stworzył Bóg aż dotąd ani będzie a by pan nie skrócił dni onych nie byłoby żadne ciało zbawione lecz dla wybranych które wybrał skrócił dni onych a wtedy wam kto rzekł oto tu jest Chrystus Albo oto tam, nie wierzcie, boć powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić znamiona i cuda ku zwiedzeniu, by można i wybranych. Wy tedy strzeżcie się, o tom wam wszystko przepowiedział. Ale w one dni, po uciśnieniu onem zaćmi się słońce. I księżyc nie wyda światłości swojej, i gwiazdy niebieskie będą padały, a mocy, które są na niebie, poruszą się. Tedy ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z mocą i z chwałą wielką. A tedy pośle anioły swoje i zgromadzi wszystkie wybrane swoje od czterech wiatrów, od kończyn ziemi aż do kończyn nieba. A od figowego drzewa nauczcie się tego podobieństwa. Gdy się już gałąź jego odmładza i puszczaliście, poznajecie, iż blisko jest lato. Także i wy, gdy ujrzycie, iż się to dziać będzie, poznawajcie, że blisko jest i we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, żeć nie przeminie ten rodzaj, ażby się to wszystko stało. Niebo i ziemia przeminął ale słowa moje nie przeminą. Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani syn, tylko ojciec. Patrzcie, czujcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Jako człowiek, który precz odjeżdżając zostawił dom swój i rozdał urzędy sługom swoim, i każdemu robotę jego I wrotnemu przykazał, aby czuł Czujcie wtedy, bo nie wiecie Kiedy pan domu onego przyjdzie Z wieczora li, czyli o północy Czyli gdy kury pieją, czyli rano By znać niespodzianie przyszedłszy Nie znalazł was śpiącymi A co wam mówię, wszystkim ci mówię Czujcie